Dzień był letni, słoneczny, urodzaje zapowiadały się dobrze. Gospodarstwo prowadzone było po niemiecku, pedantycznie i racjonalnie. Dobrze uprawione pola zieleniały podrosłą mającą się na wykłoszenie oziminą. Na pastwisku obsianym koniczyną naliczyłem około sześćdziesięciu pięknych wschodniopruskich fryzów. Drogi polne wysadzone były czereśniami lub jarzębiną. Okolica była raczej monotonna, chociaż rzuciły się pola obsiane rzepakiem. Ziemie wydawały się nieszczególne, a mimo to wszędzie pola dworskie wyróżniały się bujnością swojej roślinności od leżących o miezę pól chłopskich. Wróciliśmy na podwieczorek do dworu. Potem nową parą koni. Wyjechaliśmy do położonego o 10 wios drugiego folwarku, leżącego w okolicy twierdzy osobiec. Wiozę teraz pana na tereny zmeliorowane, bo zapewne zaciekawi to pana, powiedział Hasbach z dumą w głosie. Folwark ten obejmuje przeszło 800 hektarów i w większej części składa się z osuszonych torfowisk. Miał rację. Nie mogłem wyjść z podziwu, zobaczywszy wspaniałe łąki, gdzie właśnie turkotały kosiarki, tnąc wysoko na łokieć trawę. Byłem przyzwyczajony do dobrych rezultatów upraw torfowych, osiągalnych w syługudyszkach. To jednak, co zobaczyłem, nie ustępowało uprawom sławnego rimpała, jakie przed laty oglądałem w Niemczech. Poprosiłem, bym mógł z bliska obejrzeć gatunek traw. Znalazłem tam sporo rajgrasu francuskiego, angielskiego, trawy kubkowej, lisiego ogona, tymotki z domieszką kończyny białej, kończyny szwedzkiej. Ale nie tylko łąki zwróciły moją uwagę. Cały teren był pocięty betonowymi drogami na czworokątne kwartały, a na każdym kwartale było po parę wielkich, cementowych czworoboków na podobieństwo placów tenisowych. — Widzi pan — rzekł gospodarz — to są specjalne platformy na składanie siana. Zależnie od pogody i roztopów, dojazd tutaj nie jest łatwy, dlatego musiałem zbudować te drogi. Rosjanie są tak naiwni, że kilkakrotnie byłem już indagowany przez władze forteczne o te platformy. — A czy twierdzał sowiec jest daleko? — spytałem. Niech pan spojrzy w tamtym kierunku. — Nie jest to tak daleko — rzekł, wskazując ręką na widoczne zabudowania twierdzy. — Ale przecież meliorację prowadzę otwarcie. I chyba tylko wariat robiłby jakieś strategiczne przygotowania pod nosem wojskowych obiektów. Wreszcie jestem obywatelem rosyjskim. W jakim więc celu miałbym prowadzić roboty zagrażające rosyjskiej armii? — Podziwiam pańskie melioracje — — Rzekłem. — Ale przyznam się, że te betonowe drogi i platformy kosztują pana niemniej od zmeliorowania torfowisk. — Naturalnie, że jest to melioracja droga — odparł. — Ale teren jest tak grząski, że bez odpowiednich dróg i możliwości dojazdu melioracje w ogóle by się nie opłaciły. — Obecnie mam doskonały zbyt siana. — Znaczy. I to właśnie do fortecy oraz do pułku kawalerii w Grodnie. Wróciliśmy na kolację. Musiałem przenocować u pana Hasbacha. Wieczorem wyszliśmy do parku. Pachniało bzem, i jaśminem, słowiki śpiewały. Księżyc świecił. Ogólny wesoły nastrój i mnie się udzielił. Odśpiewano chóralnie kilka skocznych niemieckich piosenek, a potem pokręciliśmy się po salonie pod melodię wiedeńskiego walca, rozchodzącą się z nastawionego patefonu. Zjawiło się kilka butelek doskonałego reńskiego wina, które tak lubię. Siedzieliśmy chyba do pierwszej w nocy. Odcinek dwudziesty pierwszy Na uprzejmy gospodarz odwiózł mnie wczesnym rankiem do Grajewa I towarzyszył mi w podróży aż do białego stoku, gdzie przesiadłem się na kurier petersburski, by na wieczór być w Wilnie. Gdy wsiadałem do pociągu, Hasbach pożegnał się ze mną z prawdziwie niemiecką i owialną serdecznością. W miesiąc po rozpoczęciu wojny przypadkowo trafiłem na artykuł w gazecie Nowej Wrymia pod tytułem Ługowie kultury Gaspadina Hasbacha. Dzięki zawczasu przygotowanym betonowym platformom niemiecka artyleria zniszczyła w ciągu kilku godzin całą fortyfikację osowca. Przeczytałam. W parę tygodni potem musiałem wyjechać do Olity. Gubernialna Komisja Urządzeń Rolnych wyznaczyła mnie do zespołu rzeczoznawców, który miał rozpatrzyć, przeniesienie paru wsi zasypywanych piaskiem w okolice bardziej urodzajne. Wyjechaliśmy końmi poczczowymi strok, aby po drodze obejrzeć także kilka wsi skolonizowanych w myśl stołepinowskiej reformy rolnej. Nie spodziewałem się, że kolonizacja tak szybko zmienić może całą okolicę. Zamiast ubogich, ciągnących się bez końca przeludnionych wsi, z których nie pozostawało już wiele śladów, wjechaliśmy w teren zabudowany nowymi, porządnymi osadami przypominającymi wsie na zachodzie. Urodzaje były znacznie lepsze niż we wsiach nieskolonizowanych, a nowi właściciele nie mogli się nachwalić zmianą, jaka zaszła w ich gospodarstwach i sposobie życia. Naczelnikiem Gubernialnej Komisji Urządzeń Rolnych był Rosjanin nazwiskiem Rachmanow. Byłbym niesprawiedliwy, gdyby nie przyznał mu nie tylko umiejętności, ale i energii, z jaką zabrał się do komasacji gruntów. Początkowo szło to bardzo trudno i opornie, ale potem wszystkie wsie uchwaliły jednogłośnie zgodę na komasację ziemi. Zabrakło nawet geometrów. Ale powiat trocki miało w roku 1914 największą liczbę wsi skomasowanych. Na wieczór stanęliśmy w Olicie, gdzie rozmieszczono nas na nocleg po domach prywatnych. Wspólnie z Rachmanowem zostałem umieszczony na plebanii u miejscowego proboszcza. Ksiądz okazał się wielkim zwolennikiem komasacji gruntów i w czasie kolacji opowiadał nam cuda o tym, jak je zmienił charakter ludności we wsiach skolonizowanych. Ustały kradzieże, nieporozumienia i bójki. Właściciele nowo skomasowanych zagród byli bowiem zbyt zajęci, by myśleć o czymś innym niż o swoich gospodarstwach. Na zajucz ruszyliśmy z Olity gościńcem prowadzącym na Olkieniki, Okolica stawała się coraz pustsza. Nie wiem, czy na całej Litwie i Białorusi można było znaleźć równie jałowe i beznadziejne strony, jak to piaszczyste płaskowzgórze położone między brzegiem Niemna a Puszczą Rudnicką. Przejechaliśmy parę prymitywnych wsi, samotnie leżących na piaskach otoczonych karłowatą sośniną. Domy były niskie, kryte gałęziami albo dranicami. Zapewne słomy nie starczało tu nie tylko na dachy, ale i na podściółkę dla bydła. W jednej z większych wsi zatrzymaliśmy się na kilka godzin, aby zebrać chłopów i uprzedzić ich o zamiarze przeniesienia wsi na ziemię państwowe, w okolice żyźniejsze. W życiu nie widziałem takiej nędzy. Większość chat była kurna. Ani koni, ani bydła. Zaledwie mogłem naliczyć kilka szkieletów krowich, pasących się gdzieś wśród krzaków jałowca. I rzecz dziwna, największy opór przeciw przeniesieniu znaleźliśmy w tej od Boga jakby zapomnianej wsi. Chłopi mieli tutaj stosunkowo duże nadziały ziemi, po 30 czterdzieści hektarów. W większości była to jednak ziemia nieuprawna. Piaski lotne Zasypywały wieś aż po opłotki Mimo to nie można było chłopów przekonać Że lepiej będą się mieli na dziesięciu hektarach urodzajnej ziemi Niż tu na czterdziestu hektarach piasku Na wszystkie nasze argumenty słyszeliśmy tę samą odpowiedź Nasz ojciec tu żył, dziadok żył, tak ja będę tu żył My tu mamy wielkie nadziały a do Puszczy Rudnickiej niedaleko. Tak zawsze opału mamy dosyć, a wlec to i grzyby, i jagody zbieramy. Przesiedzieliśmy z nimi aż do późnego wieczora i z trudem udało nam się w końcu zebrać większość głosów, aby uchwała o przeniesieniu była prawna. Ledwo żywi dowlekliśmy się krok za krokiem do bryczki. Konie tonęły w piachach. Nad ranem dojechaliśmy do stacji w Olkinikach, by tam wsiąść do pociągu idącego na Wilno. Pociąg był natłoczony jak nigdy. Ledwośmy się ulokowali w wagonie drugiej klasy. Byłem tak zmęczony, że postanowiłem przesiąść się w drodze i zajechać do Otolan, gdzie przebywa Julia z dziećmi. Wysiadłem na stacji w Radziwiliszkach. Zastanowiła mnie i tu niespotykana liczba pasażerów oczekujących wileńskiego pociągu. Cała sala bufetowa była zatłoczona. Udałem się do naczelnika stacji, by zatelegrafować do Julii o moim przyjeździe. — Pan widzi, co się dzieje? — rzekł naczelnik. — Od paru już dni wszystkie stacje od poniewierza zapełnione są publicznością śpieszącą do granicy. Pan zapewne zauważył, że wszyscy ci pasażerowie mówią między sobą po niemiecku. Zupełnie się nie orientuje, co to wszystko ma znaczyć. Wygląda na to, jakby Niemcy przeczuwali coś niedobrego. Dodał drugi kolejarz. Ogarnęło mnie znowu nieokreślone uczucie strachu, przeczucie, które szkoci nazywają second sight, a które zapewne Odziedziczyłem po mojej babce. Dopiero na stacji w Suboczu, gdy ujrzałem Julię i naszą piękną czwórkę szpaków, niepokój mój minął. Wieczór był śliczny. W powietrzu czuć było specyficzny zapach dojrzewającego zboża. Nie wspomniałem Julii o moich złych przeczuciach. Napomknąłem jej tylko o gremialnym wyjeździe Niemców, jaki zaobserwowałem. — Wyobraź sobie... — rzekła Julia, że weterynarz, Niemiec, który miał do nas przyjechać dla szczepienia krów, wyjechał wczoraj nieoczekiwanie z rodziną do Prus, pozostawiwszy cały dom na łaskę losu. — Wilnie nie zauważyłem specjalnego niepokoju. Karol Salomonowicz, dyrektor banku handlowego, miałby na pewno wiadomości o jakimś zagrożeniu od swoich wszechwiedzących Żydków. Podzieliłem się z nim moimi spostrzeżeniami o wyjeździe Niemców, ale on nie przypisywał temu żadnego znaczenia. Zapytałem go, czy wielu ma klientów Niemców. Odpowiedział, że ma kilku fabrykantów, między innymi właściciela Bezdan, ale nikt z nich nie wycofywał swoich kładów. Czy był szczery? Tymczasem do naszego banku napłynęło sporo podań o pożyczki. Nasi agenci z trudem mogli temu wydołać. W komisji szacunkowej codziennie mieliśmy liczny korowód różnych interesantów. Wśród nich było kilku ziemian z Kowieńszczyzny i Grodzieńszczyzny, posiadających majątki w pobliżu granicy niemieckiej. Wszyscy jednogłośnie potwierdzali jakiś niespotykany dotąd niepokój i wiadomości o gromadzeniu wojska po niemieckiej stronie. Czy panowie czego nie słyszeli? Powiedział wprost jeden z nich, bo tam u nas, pod granicą Żydki, jeden drugiemu szepczą, sobie w ucho, że będzie wojna. Zaczęliśmy z kolegami analizować te różne dziwne symptomy i mimo pewnego niepokoju doszliśmy do przekonania, że są to wszystko jakieś demonstracje, ale że wojna jest niepodobieństwem. Nadszedł wreszcie koniec czerwca. W nadchodzącą sobotę wybierałem się na parę dni do Otolan, gdy przyszedłszy z rana do banku, dowiedziałem się od woźnego, że arcyksiąże Franciszek Ferdynand został zamordowany w Sarajewie. Morderstwo to, jak każde morderstwo, przyjąłem z niesmakiem, ale nie zrobiło ono na mnie takiego wstrząsającego wrażenia, jak na znajomych mających rodziny w Galicji. W Rosji było nadal spokojnie. Nie zauważono żadnego ruchu wojsk, ani większych demonstracji. Rosja zajęta była przygotowaniem pobytu prezydenta Republiki Francuskiej, który w drugiej połowie lipca miał przybyć na francuskim krążowniku z oficjalną wizytą do cesarza Rosji. Przeważała więc opinia, że morderstwo sarajewskie będzie miało wpływ na stosunki austriacko-serbskie – ale nie pociągnie za sobą jakichś wstrząsów międzynarodowych. Osobiście nie będąc słowianofilem i nie mając najmniejszej sympatii do wszystkich bałkańskich bratuszków, podzielałem oburzenie wywołane w Austrii Niemczech morderstwem dokonanym przez serbskich szowinistów, którego moim zdaniem nie wolno było puścić płazem. Zauważyłem jednak, że w Rosji całkiem inaczej zaczęto reagować na wypadki serbskie. Jeszcze nieoficjalnie, ale prywatnie i to ku memu zdziwieniu w kołach, które uważałem dotąd za proniemieckie, rozlegały się głosy domagające się pomocy dla prześladowanej Serbii, pełne wyrazów współczucia dla nieszczęsnego serbskiego narodu prowokowanego przez awstryjcew. W wyniku tej kampanii znajdującej posłuch w rosyjskim nacjonalizmie, Po oficjalny konserwatywny dziennik rosyjski Nowa Ewriemia zamieścił szereg artykułów potępiających politykę austriacką. Według Nowej Ewriemii Rosja choć raz powinna stanąć w obronie uciskanych słowiańskich braci bałkańskich. Rosja albowiem jest przez Boga powołana do opiekowania się i przewodniczenia wszystkim Słowianom. Niedługo potem otrzymałem list od mojej matki, w którym prosiła, bym koniecznie przyjechał do Syłgu Dyszek w celu widzenia się z ojcem i moim szwagrem, Władysławem Żukowskim. W Syłgu Dyszkach znalazłem Żukowskiego bardzo przygnębionego ostatnimi wypadkami. Jego zdaniem zabójstwo w Sarajewie będzie pretekstem do wystąpienia Niemiec przeciw Rosji dla rozbicia jej sojuszu z Francją i Anglią i osłabienia lub sparaliżowania swojej wiekowej sojuszniczki. — Petersburgu czuje się niemiecką prowokację — powiedział. — Pamiętasz, Guczkowa? — Zaczynam się z nim zgadzać. W świecie robi się coraz ciaśniej. Niemcy nie kryją się, że tak jak Anglia, potrzebują dla siebie przestrzeni. Guczkow ma rację, że Rosja z całym swoim zacofaniem stwarza Niemcom prawie te same możliwości kolonizacji jak Anglikom Indie. Ojciec spokojniej patrzył na całą sprawę. Jako wojskowy twierdził, że w obecnym stanie rzeczy wojna jest utopią i powoływał się na ostatnie dzieło Blocha o niemożliwości wojny w obecnych czasach. Władysław ostrzegał mnie jednak, Abym nie robił żadnych inwestycji i stanowczo odradzał mi kupno sąsiedniego z otolanami folwarku. Przyznam się, że ogarnął mnie niepokój. Tak dobrze wszystko się układało tego roku i tak zadowoleni byliśmy z otolan. Lato było wyjątkowo suche. W otolanach gleby z natury były wilgotne, suchy rok więc był rokiem urodzaju. Sąsiedni gospodarze, Litwini, zachodzili nieraz przyjrzeć się gospodarstwu. Julia nie mogła nachwalić się naszych litewskich chłopów. Byli to ludzie życzliwi i przyjaźni, gotowi w każdej okazji przyjść pomocą i nie zdeprawowani przez popów jak pobliskiej Białorusi. W obrębie naszej parafii leżała, co prawda, osada klasztorna, w której po wyrzuceniu zakonu Kamedułów w roku 1832 osadzono mnichów prawosławnych. Klasztor prawosławny słynny był jednak w okolicy spijaństwa i rozpusty. Ludność okoliczna do takiego stopnia nienawidziła tych monachów, że na ogół obawiali się oni wychylać nosa poza mury klasztorne. W czasie mojej obecności nie spotkałem ani razu żadnego z tych mnichów. O Tolanach urządziliśmy szumne dożynki. Zebrała się moc narodu, nie tylko naszych ludzi, ale i gospodarzy z sąsiednich wsi. Tańczono do rana. Ludlitewski jest śpiewny. Usłyszałem różne piękne stare pieśni litewskie. Tańczono suktinis, dawny taniec pełen różnych figur i korowód. — Czyżby to wszystko miało przeminąć? — myślałem w złym przeczuciu. W połowie gubernator Wileński zawiadomił mnie, że zostałem mianowany marszałkiem szlachty powiatu święciańskiego, gdyż dotychczasowego marszałka, księcia Szerwa Szydze, przeniesiono na wyższe stanowisko. Byłem zaskoczony tą nieoczekiwaną nominacją. Byłbym więc po roku 1863 roku, gdy skasowano marszałków z wyboru pierwszym Polakiem, marszałkiem powiatu święciańskiego. Poprosiłem jednak gubernatora, aby dał mi parę dni do namysłu. Położenie moje było nad wyraz delikatne. Uważałem bowiem, że nie mam prawa do przyjmowania tej nominacji, nie licząc się z opinią środowisk polskich. Zaprosiłem więc do mego domu w Wilnie wielu ludzi o dużym autorytecie społecznym, ludzi, którzy reprezentowali różne ugrupowania polityczne. Przedstawiłem zebranym moje zastrzeżenia, podkreślając, że jedynie za ogólną zgodą przyjmę tę funkcje. Po dłuższych debatach, w których rozmyślnie nie brałem udziału, prezes Kończa, przewodniczący zebrania, Zaprosił mnie i odczytał uchwałę podpisaną przez wszystkich obecnych, a wyrażającą zgodę na przyjęcie zastępczo tego posterunku z zastrzeżeniem, że w razie możliwości wolnych wyborów zrzeknę się tego stanowiska i poddam swoją osobę wyborom w liczbie innych kandydatów. Byłem rad z takiego postawienia sprawy. Zawiadomiłem więc gubernatora, że zgadzam się zastępczo przyjąć tę nominację. Oświadczyłem przy tym, że mogę jedynie jeden dzień w tygodniu przeznaczyć na urzędowanie w Święcianach, a wszelkie drobniejsze sprawy pozostawię do załatwienia sekretarzowi kancelarii marszałka i opieki szlacheckiej. Stałe urzędowanie w Święcianach by najmniej mi się nie uśmiechało, a finansowo byłoby dla mnie, jeżeli nie katastrofą, to bolesnym ciosem. Musiałbym bowiem wówczas zrezygnować ze swojego stanowiska w banku. W prasie rosyjskiej tymczasem coraz bardziej wyczuwało się nastrój wojowniczy i pełno było artykułów o wyraźnie antyniemieckich tendencjach. Nieustępliwość Austrii w stosunku do Serbii wywołała burzę w rosyjskich gazetach. Zacząłem podejrzewać, że Rosja jest tak zewnętrznie jak i wewnętrznie prowokowana, by odstąpić od swojej historycznej polityki proniemieckiej i dlatego szuka oparcia we Francji i Anglii. Jak w nagonce wyczuwało się osaczenie imperium. Dziwny również niepokój obejmował ludzi i przyrodę i zataczał coraz szersze kręgi. Dnie były suche, powietrze było przepełnione dymem. Pożary leśne ogarnęły prawie cały kraj. W otolanach pachniało spalenizną od płonących borów w Puszczy Szymańskiej. Całą ludność z okolicznych wsi zmobilizowano do walki z ogniem. Dymy słały się nad ziemią, a zachody słońca, którego promienie przeźrały przez szare fale dymu, biły złowieszczym czerwono-żółtawym kolorem. W tym czasie pojechaliśmy z Julią do Wilna na ślub jej kuzynki z ziemianinem spod Krakowa. Ślub odbył się w kościele świętego Jerzego w Wilnie i był bardzo uroczysty i liczny. Około stu osób zebrało się w apartamentach rodziców panny młodej. Rodzina pana młodego reprezentowana była jednak tylko przez najbliższych krewnych. Mimo wspaniałego przyjęcia niezliczonej liczby butelek szampana. Mimo mów i to astów brakowało nastroju. Panowie z Małopolski, bardzo zaniepokojeni sytuacją, śpieszyli się z powrotem do siebie obawiającę wojny z Rosją i zamknięcia granicy. Nocowaliśmy w naszym mieszkaniu, które w letniej porze pozostawało pod opieką starej Vincentowej oddanej nam kobiety służącej jako pomoc dla mojej żony i będącej deską ratunku we wszystkich kłopotach domowych. Należała do Stowarzyszenia Różańcowego i zapewne zajmowała niepośrednią pozycję wśród wiedzących dewotek katedralnych. Wróciwszy z rannej mszy, zakomunikowała nam, że naród gada, że będzie wojna. Sięgnąłem po gazetę Nowoje Wrymia Uderzyła mnie wiadomość o mobilizacji w Austrii. Reszta numeru poświęcona była wizycie prezydenta pouin z opisem wpłynięcia floty francuskiej do Kronstadtu. Wiedziałem, że ojciec bierze udział w uroczystościach urządzonych z powodu tej wizyty przez dwór rosyjski. Wiadomości o wizycie uspokoiły mnie. Zapewne sytuacja nie jest tak napięta. — Skoro prezydent Francji wyjechał w tak daleką drogę, — powiedziałam do Julii. Na zajucz odwiozłem Julię do Otolan. Wysiedliśmy na stacji w Suboczu. Wieczór był cichy, listek się nie poruszył. po powietrzu czuć było nadal zapach upalnej, przygnębiającej spalenizny. Czerwona kula zachodzącego słońca wisiała nisko nad widnokręgiem, zasłonięta jakby złowieszczym woalem żółtokrwawego dymu przed stacją stała już nasza czwórka koni siedliśmy do oczekującego powozu by czułem u Juli pewne napięcie to straszne jakie to straszne zaczęła szeptać bez związku owładnięta niezrozumiałem dla mnie przeczuciem starałem się ją uspokoić Konie ruszyły. W Otolanach znaleźliśmy wszystko w najlepszym porządku. Dzieci zdrowe. W gospodarstwie roboty układały się pomyślnie. Nadeszła nowa lokomobila, młocarnia i bukownik do koniczyny. A w parę dni po naszym powrocie spadł deszcz. Powietrze się oczyściło i powiał orzeźwiający letni wiaterek. Niestety. Musiałem wyjechać w sprawach bankowych do kilku majątków leżących gdzieś na granicy z Puszczą Białowieską. Pożegnałem Julię znacznie już spokojniejszą. Na twarz jej wrócił ten zwykły, pogodny, życzliwy uśmiech. Dzień był upalny. Zajechałem przed dwór, był jak wymarły. Dopiero po długim wołaniu drzwi się otworzyły i wyszedł stary zaspany służący. Oznajmił mi, że właściciele wyjechali za granicę, ale jest rządca, za którego zaraz sprowadzi. Wprowadził mnie do obszernego holu, który zapewne był i pokojem bawialnym. Znalazłem tam wygodne, piękne meble i stół, na którym leżały różne ilustrowane miesięczniki angielskie i «Révis de du monde». Widocznie właściciele mieli szersze zainteresowania. Nadszedł rządca. Wytłumaczyłem mu cel mojego przybycia. Wiedział o moim przyjeździe, gdyż dziedzic na wyjezdnym polecił mu, by zorganizował oszacowanie majątku. Objechałem więc z rządcą parę folwarków, nim wróciliśmy na późny obiad. Rządca zostawił mnie pod opieką służącego i starszej pani. Widać ochmistrzyni. Od rana nie miałem nic w ustach, samotnie zasiadłem do stołu. Służący raz w raz wychodził do kuchni, przynosząc potrawy. Na stole stała butelka czerwonego wina i różne nalewki domowej roboty. Służący był milczący i niechętnie wdawał się w rozmowę. Po obiedzie i czarnej kawie wyszedłem przed dom i usiadłem na ławeczce w cieniu starego drzewa. Wokoło panowała leniwa, upalna cisza wczesnego, lipcowego popołudnia, przerywana jedynie brzęczeniem pszczół. Ogarnęła mnie senność. Z domu nie dochodził najmniejszy szelest. Wielki, rudy legawiec rozciągnął się w cieniu przed domem. Zając wyskoczył z krzaków w parę kroków ode mnie i spokojnie pokicał dróżką w głąb parku. Będąc obecny, byłem raczej nieobecny. Pachniało heliotropem i rezedą. Siedziałem nieruchomo w półśnie. Obudził mnie dopiero głos służącego. Zapraszał na podwieczorek, który podano mi na tarasie wychodzącym na park. Po chwili nadszedł urządca. Był wyraźnie zdenerwowany. — Panie! — Pan nie wie? — Wojna! — Wojna! — Wykrzyknął. — Co takiego? — spytałem, nie wierząc jego słowom. — Wojna z Niemcami! — Przyjechał żandarm. — Nie mogę panu nawet służyć końmi, bo jestem wezwany na mobilizację koni. Ale wynająłem żydowską podwodę, która rano odstawi pana na stację. Byłem oszołomiony. Na stacji w Iwanowiczach zastałem tłum pasażerów czekających, jak i ja, na pociąg do Baranowiczy. Pociąg się spóźnił o parę godzin. Stałem na peronie. Od strony Baranowicz co kilkanaście minut szły ku zachodowi pociągi, jeden za drugim. Wagony pełne były wojska. Rozlegały się przeciągłe śpiewy. Na otwartych platformach stały armaty i sprzęt wojenny. Byłem zaskoczony rozmachem przerzutu wojsk. Było mi jednak wstyd za Rosję że dała się tak Niemcom wciągnąć w pułapkę. Po kilku godzinach oczekiwania z trudem udało mi się wcisnąć do zatłoczonego wagonu. Nie miałem nawet możliwości usiąść. Stałem na korytarzu pierwszej klasy. Wagon przepełniony był oficerami zdążającymi na miejsce mobilizacji. Po paru godzinach jazdy dojechaliśmy do Baranowicz. Sala restauracyjna była zapchana. Z trudem znalazłem wolne miejsce. Zawołałem na kelnera, który widocznie tracił już głowę. Wcisnąłem mu rubla, by przyniósł mi coś do zjedzenia. Zjawił się po chwili, niosąc na talerzu kotlet cielęcy. Na podłodze walał się egzemplarz Nowoje Wremia. Podniosłem go i rzuciłem okiem na wielki tytuł Bok na karzet nacina już czewo. Do Wilna dojechałem późnym rankiem, byłem zmęczony i prosto z dworca udałem się dorożką do naszego mieszkania. — Panoczku, bieda! — powiedział do mnie po drodze dorożkarz. — Gadający już Moskal będzie bić się z Niemcem. Dużo naszego narodu musi zginąć. Wczoraj mojego syna byli zabrawszy do wojska. Zabrali mi dwa konie. Pozostawili tylko tę łamachę. Wskazał biczem na starą szkapę. W mieszkaniu zastałem wystraszoną wincentową. Musi świat do góry nogami przekręciwszy się, lamentowała. Będzie bieda i dużo narodu poginie. Wraz przyrządzę panu kawę i świeże jajka. Ale pan sam wygląda jak nieboszczyk, żeby tylko nasza pani nie przelękła się tego wszystkiego. Jedna Julia, pomyślałem. Muszę wysłać uspokajający telegram do Otolan. Prawie dwie noce nie spałem, marzyłem o kąpieli i myśl o telegramie była dla mnie nieznośna. Niech Wincentowa przygotuje mi wannę. Muszę się wymyć, przebrać i pójść do banku. Pan musić nie wejdzie do banku, bo tam przed bankiem... Ludzi zebrawszy się kilkasetek i każdy chce swoje pieniądze zabrać. Teraz nawet bank obstawili policyjskimi. Rzeczywiście. Przed bankiem handlowym na prospekcie świętojerskim stały tłumy. W oknie ujrzałem czerwoną jak burak spoconą twarz Karola Salomonowicza. Odcinek dwudziesty Policja z trudem wstrzymywała również tłum przed drzwiami Banku Ziemskiego. Udało mi się dostać do środka wejściem przez podwórze. Najwięcej zamieszania robiły różne paniusie trzymające w banku drobne oszczędności. Po południu tłumy się przerzedziły. W dyrekcji i komisji szacunkowej dyskutowano nad możliwością zapobieżenia wojnie. Paru kolegów oficerów rezerwy oczekiwało mobilizacji. Na swoim biurku zastałem pismo gubernatora. Wyjaśniał mi w nim, że jako marszałek szlachty nie podlegam powołaniu do wojska, mam natomiast udać się do święcian dla przeprowadzenia mobilizacji. Odetchnąłem z ulgą. Nie zamierzałem bić za cara. Wraz z kolegami z dyrekcji udałem się na obiad do klubu letniego. Gdyśmy zasiadali do stołu nakrytego na tarasie, ukazał się rozpromieniony Karol Salomonowicz. — Panowie! — wołał z daleka. — Wracam właśnie od gubernatora z dobrymi wiadomościami. Wojna zażegnana! Z wielkim uczuciem ulgi przyjęliśmy jego słowa. Zapanowało ożywienie, każdy mówił jeden przez drugiego, a gdy Wilhelmowi Platerowi przy uregulowaniu rachunku wróbel dorzucił do otwartej portponetki swój prezent, ze śmiechem przyjęliśmy to jako dobry omen. Wieczorem nadeszła jednak wiadomość, że Austria wypowiedziała Serbii wojnę. Dni powszednie wojny Noc była duszna. Siedziałem w moim gabinecie przy otwartych oknach wychodzących na ulicę. Dochodził do mnie głuchy turkotkuł. To artyleria ciągnęła do stacji. Turkot ten trwał długo w noc. Szły baterie jedna za drugą. Mimo zmęczenia nie mogłem zasnąć. Nazajutrz przebrałem się w mundur Ministerstwa Rolnictwa i rannym pociągiem w natłoczonym wagonie pojechałem do Nowoświęcian. Dwa dni przebywałem w Święcianach, siedząc od rana do wieczora w komisji mobilizacyjnej. Dopiero trzeciego dnia udało mi się wyrywać do Otolan. Dyrektor naszej kolei dojazdowej dał mi parowóz i dyrektorski wagon mego ojca, dzięki czemu zaoszczędziłem prawie cały dzień i mogłem się zatrzymać na parę chwili w syłgudyszkach, by widzieć się z matką. Matka była spokojna. Umiała zawsze zachować zimną krew. Przyjechawszy na stację Surdęgi, mimowolnie obejrzałem się za końmi z otolan. Przed stacją znalazłem jakiś dziwny zaprząg. Do bryczki zaprzężona była olbrzymia kasztanowata klacz lejcowa z naszej większej czwórki sugowej, a obok stał mały mierzynek używany przez ogrodnika do wożenia wody i drobnych robót. Na koźle siedział chłopak z fornalskiej stajni. — A gdzie konie? — — spytałem. — Tak za wczoraj wzięli siedem koni stajennych na mobilizacji. Tak pani przykazała choć te założyć. — Odpowiedział. — A Józef? Stangrad? — Wzięli jego do wojska — odrzekł. — Razem z nim zabrali i służącego Izydora, i ogrodnika, i jeszcze trzech parobków, i szeryka, pasterza od bydła. No i wzięli także pana rządcę. Julię została spokojną, zajęta była dziećmi i wiadomości o zbliżającej się wojnie, jakby do niej nie dochodziły. Wypadki zaczęły toczyć się z niesłychaną szybkością. 31 lipca poseł niemiecki, hrabia Portales, przedstawił sazonowowi, ministrowi spraw zagranicznych, niemieckie ultimatum wzywające Rosję do przerwania mobilizacji. W dniu 2 sierpnia Niemcy... Wypowiedziały Rosji wojnę. Droga do podboju Indii stanęła otworem, myślałem, czekając na stacji w Nowoświęcianach na pociąg idący do Wilna. Stacja była obstawiona żołnierzami z jakiegoś zapasowego pułku piechoty, przeznaczonego do pilnowania kolei i mostów i sądząc z ich wyglądu, nie nadającego się do akcji bojowej. Na peronie ujrzałem hrabiego Starzyńskiego z małżonką. Sześć godzin stali już na stacji, czekając na przejazd na front ich synów, Augusta i Macieja, oficerów pułku, kawalergardów. Prawie co godzinę przejeżdżały pociągi z wojskiem, zatrzymując się na kilka minut w Nowoświęcianach. Z wagonów towarowych słychać było rżenie koni. Biedni rodzice nie mogli doczekać się swoich synów. Przejechał pułk kirasierów gwardii. Pułk ułanów gwardii, mój dawny pułk konnych grenadierów, ale kawalergardów wciąż nie było widać. Z wagonów wyskakiwali rośli dorodni oficerowie ubrani w polowe mundury. Niektórzy zwyczajem angielskim mieli zamiast długich butów grube żółte sportowe czewiki i szare obwijaki na nogach. Wreszcie pod wieczór nadjechał pułk kawalergardów. Usunąłem się dyskretnie na stronę, aby państwu starzeńskim nie przeszkadzać w ich spotkaniu z synami. Młodzi starzeńscy odznaczali się wzrostem, byli to piękni chłopcy, smukli, barczyści. Jak to dobrze, że mój Andrzej ma dopiero cztery lata, pomyślałem patrząc na nich ze współczucian. Gdy pociąg odszedł, hrabia starzeński jakby kogoś szukał. Ujrzawszy mnie podszedł i bez słowa serdecznie mnie uścisnął. Nie podchodziłem do hrabiny, gdyż mimo spokojnej twarzy łzy błyszczały w jej oczach. Wyczułem, że byłoby nie taktem z mojej strony zmuszać ją do rozmowy ze mną w tak ciężkim momencie ich życia. Skinała do mnie przyjaźń ręką i oboje opuścili peron dążąc do naszej dojazdówki, idącej w stronę postaw i głębokiego. Nie mogąc doczekać się pociągu pasażerskiego, które, by nie blokować transportów wojennych, chodziły bardzo nieregularnie, skorzystałem w końcu z dłuższego postoju jakiegoś pociągu wojskowego. Porozmawiałem z jego naczelnikiem, który uprzejmie zaprosił mnie do swojego przedziału. Był to pociąg wiozący konną żandarmerię polową. Na stacji w Bezdanach pociąg zatrzymał się znowuż na dłużej. Rozległ się capstrzyk, oznajmiający modlitwę wieczorną. Noc była cicha, gwiaździsta, w powietrzu pachniało jesienią. Na tle wieczornej ciszy rozległa się piękna, rzewna melodia wieczerniej zarii. Żal mi się zrobiło Rosji. Na pruskim froncie ofensywa rosyjska zaczęła się pomyślnie. Armia generała Rennenkampfa odniosła pod gubinem zwycięstwo nad niemieckimi wojskami pod komendą generała von Prytwica. Armia rosyjska składała się z najbardziej wyborowych pułków gwardii, ale poniosła wielkie straty, szczególnie wśród kawalerii, którą bezmyślnie rzucono w konnych atakach na baterie niemieckie. Po tym zwycięstwie drogi z Wschodnich zapełniły się pod wodami naadowanymi zagrabionym po niemieckiej stronie dobytkiem. Pędzono na wschód stada pięknych, rasowych fryzów i całe tabuny koni. Ten cenny łup, pędzony z całą rosyjską bezmyślnością, niekarmiony i niepojony przez kilka dni, zesłał trupami krów i koni trakty Suwalszczyzny. Kto mógł, śpieszył, aby skorzystać z chwili, I nabyć za bezcen bydło i konie. Widziałem piękne dwulatki trakeńskie sprzedawane na Placu Łukińskim w Wilnie za 10 rubli, gdy prawdziwa wartość takiego konia wynosiła co najmniej rubli czysta. Był to dla mnie nie tylko smutny, ale i obrzydliwy widok. W Wilnie zastałem wielkie zamieszanie. Wódz naczelny wielki książe Mikołaj Mikołajewicz Ogłosił manifest do Polaków, w którym wzywał do wspólnej walki z wrogiem słowiańszczyzny, obiecując przywrócenie narodowi polskiemu wszelkich wolności politycznych. Wielki książę, stryj cesarza, będący tak fizycznie, jak i moralnie zaprzeczeniem cara, uchodził za człowieka szlachetnego i manifest jego wywołał zrozumiałe wrażenie w społeczeństwie polskim. Osobiście Znając przewrotność rosyjską, miałem przeświadczenie, że deklaracje te nigdy nie zostaną spełnione, nawet mimo dobrych może zamiarów Mikołaja Mikołajewicza. Już w parę dni po ogłoszeniu manifestu, zetknąłem się z wysokim dygnitarzem rosyjskim w przedziale kuriera petersburskiego w drodze ze Święcian do Wilna. Widząc na moich epoletach orły świadczące, że jestem kamer dworu, I nie podejrzewając we mnie Polaka, zaczął przede mną utyskiwać, że wielki książę popełnił wielką nieostrożność, ogłaszając swoją odezwę do Polaków, bo po wojnie trzeba będzie to wszystko szybko odwołać, aby nie dać się Polakom rozpanoszyć. Im wielki kniaź obieszczał swobodu, tak oni te pier na pierekor stali gawarit papolski. Nie był to najmniej przeciętny temp rosyjski szowinista, ale sądząc po umundurowaniu urzędnik wysokiej rangi i jak okazało się z dalszej rozmowy dygnitarz wyznaczony na cywilnego gubernatora Prus Wschodnich. Większość Polaków podzielała moją nieufność. Wielu młodych ludzi z ziemiańskich domów wstąpiło do różnych organizacji Czerwonego Krzyża, by ewentualnie ochronić się od wojska. Znaczna część z ich poubierała się w najdziwniejsze uniformy, aby jak najbardziej być podobnymi do oficerów. Byli obwieszeni rzemieniami, mapnikami, nie mówiąc już o ostrogach, lunetach i lichowie czym. Na wystawie jednego z fotografów bileńskich ujrzałem zbiorową fotografię takich wojaków. Wśród nich było dużo znajomych. Przed wystawą stałuch Herchorewicz jeden z najzłośliwszych ludzi w Wilnie. Ujrzawszy mnie, powiedział – No, widzi pan, trzeba było aż wojny światowej, aby na jednej fotografii zebrać razem tylu bałwanów. Muszę być sprawiedliwy, bo i ja w pierwszym roku wojny chodziłem w jakimś mundurze z epoletami o dwóch paskach i trzech gwiazdkach, będąc jako pełnomocnik szpitala w randze Koleszkowo-Sawietnika. Gubernialny marszałek szlachty Rosjanin Krasowski polecił szlachcie gubernii wileńskiej zorganizowanie szpitala dla rannych. Jako pełniący obowiązki powiatowego marszałka szlachty zostałem wyznaczony na pełnomocnika tego szpitala. Miał on nosić oficjalną nazwę Lazareto miasta Wilna i szlachty wileńskiej imienia cesarzowej Aleksandret. Teodorowny. Zorganizowanie w ciągu paru tygodni szpitala na 200 łóżek wymagało ode mnie sporo pracy i zapobiegliwości. Na rzecz Lazaretów wpłynęły jednak liczne ofiary. Sporo ziemian zobowiązało się wpłacać pieniądze na łóżko swojego imienia. Niemałą troską było zmobilizowanie personelu sanitarnego, szczególnie sióstr. Szczęśliwie na mój apel... Zgłosiło się wiele młodych kobiet ze sfer ziemiańskich i inteligencji miejskiej. Niespodziewanie znalazłem się na czele najpiękniejszego zespołu pani i panienek. Na początku września szpital był już zorganizowany, służba umundurowana, oczekiwaliśmy pierwszych rannych. Nie trwało to długo, bo pod dymisji generała von Pritwica przybyli do Malborka generałowie Hindenburg i Ludendorff aby położyć kres ofensywie rosyjskiej. W dniach 26 do 30 sierpnia odnieśli oni druzgocące zwycięstwo nad drugą Armią Rosyjską pod dowództwem generała Samsonowa. Została ona doszczętnie rozbita. Około 100 tysięcy Rosjan dostało się do niewoli, a generał Samsonow popełnił samobójstwo. Prasa rosyjska starała się zbagatelizować ten cios gdyż armia Rennkampfa nadal posuwała się w Prusach Wschodnich naprzód. Krwawa ofensywa armii Rennkampfa doprowadziła do ran i śmierci setek rosyjskich oficerów gwardii i tysięcy żołnierzy. Pociągi sanitarne pełne rannych ewakuowano w głąb Rosji. Wilnie pozostawiano ciężko rannych lub tych, którzy po paru tygodniach mogli ponownie wrócić na front. Pierwszy transport ciężko rannych skierowano do naszego szpitala 10 września. Byłem na dworcu kolejowym, by nadzorować ich transport z wagonów. Rannymi byli gwardziści lub żołnierze pułków syberyjskich. Poczułem po raz pierwszy ten okropny, specyficznie wojenny zapach desinfekcji i chlorku wapnia, który zatruwał powietrze dworca i który towarzyszył mi przez cały następny rok. Białe pociągi sanitarne z wymalowanym Wielkim Czerwonym Krzyżem przechodziły prawie co pół godziny. W czasie postoju z wielu wagonów dochodziły rozdzierające jęki. Zastanawiałem się często, czy rosyjska operacja w Prusach była wynikiem głupoty, czy zdrady Renenkampfa. W każdym razie było zbrodniczą bezmyślnością powierzenie dowództwa tak znaczącego frontu generałowi o czysto niemieckim nazwisku. Po tej ofensybie straciła jakąkolwiek ochotę na marnowanie życia pod rosyjskim dowództwem. Na dworcu którego dnia spotkałem panią Wierjowkin, żonę gubernatora, która razem z córkami opiekowała się kantyną Czerwonego Krzyża. Była dziwnie blada, zrezygnowana, ale i spokojna. Wyczułem jakieś nieszczęście, gdy podawała mi rękę Na stronie poprosiłem Nataszę, ich najstarszą córkę, aby mnie jako przyjacielowi domu powiedziała, co ich spotkało. — To pan nie wie? — rzekła tamując łzy. — Wczoraj otrzymaliśmy wiadomość, że Pietja zginął. Uściskałem Nataszę i milcząco złożyłem kondolencje pani Wierjowkin, bo jakież mogą być pocieszające słowa po stracie syna. Wróciłem do szpitala. Już pierwszego dnia przeprowadzono trzy amputacje nóg. Posługacze nie mogli nadążyć z wywożeniem kawałków ludzkiego ciała i oczyszczaniem sali operacyjnej z krwi. Pełen podziwu byłem dla sanitariuszek, ich wytrwałości i poświęcenia. Dyżury trwały dość długo, bo po sześć godzin w dzień i po cztery godziny w nocy, A żadna z tych pań ochotniczek, nieprzyzwyczajonych do pracy w szpitalu, nie spóźniła się z przyjściem lub wykazała jakiekolwiek niedbalstwo. Gorzej bywało z sanitariuszami. Miałem ciągły napływ ochotników, młodych ludzi w wieku poborowym. Niektórzy z nich byli już zmobilizowani, ale nie pachniała im służba na froncie. Musiałem zachować wiele taktu i ostrożności, aby szpital nie stał się jakąś instytucją zajmującą się dekowaniem przed służbą wojsku. Rannych przybywało. Pomiędzy 6 a 15 września generałowi von Mackensenowi udało się wciągnąć wojska rosyjskie w teren Jezior Mazurskich i całkowicie je rozbić. Wzięto do niewoli około 125 tysięcy Rosjan. Zdemoralizowane wojska rosyjskie zaczęły się cofać, siejąc panikę. Niemcy posunęli się ku wschodowi, zajmując całą Suwalszczyznę i dolny bieg Niemna. Wśród rannych coraz wyraźniej szemrano na złą strategię rosyjskiego sztabu. Wszyscy uważali za wielką pomyłkę wysłanie pułków gwardii w pełnym ich składzie na front. Ze zgrozą myślałem że już w czasie pierwszych dni wojny lekko myślnie zmarnowano tego świetnego żołnierza. Korpus oficerski gwardii składał się z najlepszego elementu. Byli to ludzie o wielkiej wiedzy wojskowej, świetnych formach towarzyskich i wielkim poczuciu honoru. Każdy pułk zazdrośnie z czego swojego dobrego imienia. Przy przyjmowaniu do grona oficerskiego nie pomagała żadna protekcja. Każdy nowy oficer podlegał balotowaniu. Nawet wielki książe Borys, stryjeczny brat cara, przepadł przy balotowaniu do pułku kawalergardów i nie pomogła interwencja dworu. Do wytworzenia takiego korpusu oficerskiego trzeba było wielu, wielu lat. Ze wszystkich kawalerii, które jako dyplomata w swoim życiu oglądałem, czy to w Berlinie, Londynie, Wiedniu, Paryżu, Sztokholmie, Żadna z nich tak pod względem doboru żołnierza, świetnego wyszkolenia, umundurowania, jak i materiału końskiego nie mogła dorównać rosyjskim pułkom gwardii. Nawet sławna Royal Horse Guard nie dała się porównać z pułkiem kawalergardów. Żołnierz armiery Rennkampfa to nie był źle wyszkolony żołnierz. To nie był źle uzbrojony żołnierz. To był żołnierz Zmarnowany złym dowództwem. Nie mogłem zrozumieć, jak na czele armii można było postawić generała o tak niemieckim nazwisku. Ogólnie było wiadomo, że nawet Rosjanie, mające tylko domieszkę krwi niemieckiej, przede wszystkim stawiali swoje niemieckie pochodzenie. Dlaczego Rennenkampf nie popełnił samobójstwa jak Samsonow? Zastanawiałem się. A może przeciwnie? Odczuwał satysfakcję z odniesionego nad jego armią zwycięstwa. W połowie października Niemcy wycofali z Prus część swoich sił dla odciążenia frontu południowego. Umożliwiło to Rosjanom ponowne wtargnięcie do Prus wschodnich. Ranni Polacy opowiadali mi, że bezmyślne zniszczenie Prus po tej drugiej ofensywie rosyjskiej przeszło wszelkie granice. Zaiste Rosjanie nie mają sobie równych na świecie, gdy chodzi o zniszczenie. Mówił mi Jaszka Ciundziewicki, oficer pułku Huzarów, który przebywał w szpitalu około dwóch tygodni. Jaszka opowiadał mi z goryczą o bezcelowym trwonieniu najlepszych sił, o atakach kawalerii gwardii na baterie niemieckie, wreszcie o fatalnie zorganizowanym wywiadzie i niezrozumiałej arogancji dowództwa armii. Nie było kompletnie żadnego rozeznania, żadnego zwiadu, opowiadał, a wszystkie domy w Prusach Wschodnich, wszystkie drogi były przez Niemców obstawione karabinami maszynowymi. Straty w pułkach były tak wielkie, że często przed bitwą znaczna ich część była zdziesiątkowana z powodu zasadzek. Napływ rannych do szpitala był przeto ogromny i bywały dni, że wszystkie łóżka były zajęte. Oficerowie zajmowali oddzielne pokoje położone na drugim piętrze, których drzwi wychodziły na balustradę, otaczającą dolną salę przeznaczoną dla żołnierzy. Oprócz sali ogólnej było kilka oddzielnych pokoi dla bardzo ciężko rannych. Coraz częściej pojawiali się też chorzy na tężec, którego nabawili się w okopach. Straszna ta choroba przyprawiała nieszczęsnych o olbrzymie cierpienia. Sanitariuszki wykazywały objawy wielkiego samozaparcia i wielkiej miłości chrześcijańskiej. Powietrze w separatkach mimo wentylacji było straszne, a one dniem i nocą dyżurowały przy łóżkach tych biedaków przywiezionych w beznadziejnym stanie. Dni mijały. Życie w szpitalu szło zwykłym trybem. Powoli oczeskiwałem się z cierpieniem ludzkim i śmiercią. Pogrzeby stały się rzeczą niemal codzienną. Na początku października walki na froncie pruskim ustały. Mieliśmy mniejszy napływ rannych, co dało możność pewnego wypoczynku lekarzom i siostrom pracującym na sali chirurgicznej. Udało mi się wyrwać na par dni do tolan i syłgudyszek. Rad byłem oderwać się choć na trochę od atmosfery szpitalnej, zapomnieć o wojnie, która wciskała mi się w nozrza zapachem chlorku wapnia, i odbijała w uszach jękiem rannych Jesień była cicha i ciepła pożółkło już brzozy po polach w porannym słońcu błyszczały pajęczyny W Sylgudyskach trafiłem na zaćmienie słońca którego pierwszy raz byłem świadkiem Udaliśmy się z mamą Julią dziećmi na najwyższy pagórek z którego rozścielała się szeroka panorama należące w dole jeziora i ciągnącą się ku południowi szeroką jak morze puszczę bonarską. Na kilkanaście minut cała okolica pogrążyła się w złowieszczym, szarożółtawym żółtawym półmroku. Podświadomie poczułem, że oto odwróciła się karta mojego życia, że skończyły się już na zawsze moje tak ciekawe i miłe wędrówki po kraju, bo kraj ten nigdy już taki nie będzie. Szczepiałem się więc wiejskiego życia przez te parę dni z całym upojeniem. Chodziliśmy z Julią na długie spacery, przynosząc kosze pełne ryzów i borowików. Chciałem Julię jak najdłużej zatrzymać na wsi, bo uważałem, że przebywanie w atmosferze półwojennej nie wpłynie dobrze na jej zdrowie. Była zdrowa, normalna, ale wyczuwałem nieuchwytne zmiany w jej